Z pięknego i historycznego zespołu obiektów Międzynarodowej Posługi Heritage, Port Mill w południowej Karolinie, siedziby kościoła Morningstar Fellowship, Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Heritage oraz Morningstar University, przynosimy Ci proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia z Rickiem Joinerem. Połączymy się teraz z Rickiem, aby usłyszeć, co ma do powiedzenia na temat ważnych wydarzeń i tematów naszych czasów. Dziękuję za to, że nas dziś oglądacie. Gwarantuję Wam, że będzie to wspaniała sesja, która zmieni Wasze życie. Jest z nami dr Lance Wolnow, a jestem Dave Yarns, jestem wiceprezydentem posługi Morningstar. Lance, dla tych z nas, którzy nie mieli dotąd okazji oglądać Twojego niesamowitego przesłania na temat posłannictwa Siedmiu Gór, Zanim wywołam Cię do tablicy, proszę Cię, żebyś powiedział trochę o tym, skąd wzięło się to nauczanie, ponieważ wierzę, że jest w tym objawienie. Ponieważ Ty dużo nauczasz na ten temat, jestem przekonany, że spotykasz ludzi, którzy mają różne podejście do tego, do tych aspektów Królestwa. Jeśli słyszałeś o posłannictwie Siedmiu Gór to prawdopodobnie ja byłem tym, który to spopularyzował. Kiedyś pewien człowiek powiedział mi, że otrzymałem takie objawienie, ale prawda jest taka, że nauczam od tym od 10 lat. I byłem sfrustrowany, ponieważ obracam się wśród grup przebudzeniowych i oni skupiali się na różnych bieżących sprawach. I ja też się chciałem do nich odnosić, ale zawsze, gdy wstawałem, czułem, jak Pan mówi, chcę, żebyś mówił na ten temat. I ostatecznie każdy przyjął, jakąś wersję tego samego przesłania. Dlatego występuje ono w różnych wariantach. Zasadnicza idea jest taka, że Kościół na Zachodzie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, przez ostatnie 100 lat skupiał się na głoszeniu przesłania Ewangelii, które przynosi zbawienie duszy, przebaczenie grzechów oraz pokój do umysłu, po to, aby kiedy umrzesz, abyś mógł się znaleźć w niebie. Problem polega na tym, że to przesłanie zawiera dobrą wizję tego, jak rozprawić się z grzechem, co robić w Kościele i co robić w następnym życiu. Ale nie mówi ono zbyt wiele o tym, co mam robić poza Kościołem i co mam robić w tym życiu. Tutaj potrzebna jest Ewangelia Królestwa. Tak, to jest kluczowe. Wiem, że oglądają nas teraz ludzie i my nie chcemy, żebyście uciekali od Kościoła. Nie o to nam chodzi, ale być może, macie uczucie, no cóż, jestem zbawiony, ja sam przyjmowałem zbawienie cztery czy pięć razy na różnych spotkaniach. I być może ty masz takie wrażenie, że główne przesłanie, jakie słyszysz w Kościele, brzmi, twoje grzechy zostały przebaczone, a ty zostałeś przeniesiony do Królestwa Bożego. I to jest potężne przesłanie. Ale jeżeli po raz trzydziesty zostajesz wezwany do przyjęcia zbawienia, to zaczynasz się zastanawiać, czy jest może coś więcej. Ja podejdę do tablicy, jestem jego dziełem. Jeżeli jestem dziełem Chrystusa, to zostałem stworzony do jakiejś pracy. Do jakiej zatem pracy zostałem stworzony tu napotykam wyzwanie. Spójrzmy na to. Góra w Biblii symbolizuje narody. I stanie się w dni ostateczne, że góra z domem Pana będzie wywyższona ponad inne góry. To mówi Izajasz. On ukazuje nam obraz góry ponad szczytami innych gór. Gdy Jezus w Łukasza 4, o tym czytamy, został zaprowadzony na pustynię, to diabeł postawił go na wysokiej górze. Tu jest diabeł z widłami. I on kusił Jezusa wszystkimi królestwami tego świata. To trwało przez pewien czas. Wynika stąd, że są królestwa tego świata. Fakt, że istnieją królestwa tego świata jest ważny, ponieważ diabeł mówi, wszystko to zostało mi przekazane i ja daję to komu chcę. Nie ja chciałbym zwrócić uwagę na ten fragment pisma, ponieważ to naprawdę ma moc przemiany życia. A zatem diabeł kusił Jezusa i kusił go perspektywą przekazania mu tych królestw. Mówił mu, wiem po co tutaj jesteś. Mam prośbę, czy mógłbyś dorysować diabłu rogi? Dobrze. Bywa, że czytamy Biblię wiele razy, ale nie wyciskamy esencji z tego co czytamy. A to jest potężna sprawa. My należymy do pokolenia McIntosha, do pokolenia Steve'a Jobsa i potrzebujemy obrazu, aby zrozumieć te sprawy. Gdy chodzi o mnie, to żadna koncepcja nie jest dla mnie wystarczająco zrozumiała, dopóki nie potrafię jej przedstawić w formie rysunku. Kiedy patrzę na to, to widzę, że szatan mówi, wszystkie te królestwa w liczbie mnogiej zostały mi przekazane. I ja daję je komu chcę. Cała ta moc została mi przekazana. Czym zatem jest moc, której szatan używa? Pomyślcie o tym. Jest to moc do tego, aby promować ludzi na wpływowe pozycje, stanowiska w jego królestwie. Diabeł mówi, daje to komu chce. Kim są ci ludzie, o których mówi? To są królowie ziemi. Dlatego w Księdze Objawienia wracamy do królów. Nie mówimy o prezydentach, wiceprezydentach czy premierach, laureatach Oscarów. Każdy, kto posiada znaczącą miarę władzy, kto wywiera znaczący wpływ i podejmuje istotne decyzje, jest królem. Biblia mówi zatem o dziesięciu królach, o dziesięciu rogach i tak dalej. To zawsze są królowie, a nie prezydenci. Ci, którzy decydują, ci, którzy kształtują wpływy, to są osoby, które szatan promuje do czołowych stanowisk w swoim systemie władzy. Pytanie, czym jest ten system? Odpowiedź na to, Pytanie, wyjaśni ci, gdzie są królestwa, na jakie mamy wywierać wpływ. Zostańcie z nami, oglądajcie nas, bo ja wiem, co się będzie działo dalej. To stanie się bardzo jasne i zmieni Twoje życie. Witajcie, jestem Dave Yarns. Jest ze mną Andrew Ketchum. Mamy cudowny weekend z Lensem Wallnow, który opowiada nam o osobistym rozwoju oraz o posłannictwie Siedmiu Gór. Mamy specjalną ofertę. Dwa razy wyprzedaliśmy nakład podczas konferencji KBA w tym tygodniu. To prawda, oto seria Lensa Posłannictwo Siedmiu Gór na DVD. 6 płyt, 17 kazań. Normalnie z płytą DVD z naszych programów kosztuje to około 75 dolarów. My sprzedajemy to za tylko 35,95. Stworzyliśmy też serię o osobistym rozwoju, przejrzeliśmy naszą bibliotekę i wybraliśmy to, co najlepsze. Jim Baker, Rick Joyner, Lance Walnaw, Heidi Baker i inni mówią o osobistym rozwoju. Normalnie kosztuje to około 50 dolarów z tą płytą około 75, a my chcemy to zaoferować za 29.95. Chcemy to poza tym razem powiązać. Wartość tych materiałów to około 130 dolarów, a my sprzedajemy to za jedyne 59,95. Posłannictwo Siedmiu Gór, ta płyta z programami oraz seria o osobistym rozwoju. Jeśli przesłanie lęsa Ci się podoba i chcesz się dowiedzieć więcej o osobistym rozwoju, to powinieneś mieć to w bibliotece, dzwoń lub kontaktuj się. Wracamy do tematu. Przed przerwą Lens mówił o górach, o królestwach. Lens, wiem, że oglądają nas ludzie, dla których będzie to niesamowitym objawieniem. Widzimy, jak diabeł kusił Jezusa i mówił do Niego o królestwach, które zostały Mu przekazane i w których daje On władzę temu, komu chce. Wszystkie królestwa tego świata, mój przyjacielu, wszystkie narody, zasadniczo chodzi o to, Wielkie posłannictwo w Ewangelii Mateusza mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody. Nauczajcie narody. Co mamy z tym zrobić? Czyńcie narody uczniami? Jeżeli spojrzymy na zasadniczą misję Kościoła i umieścimy Kościół tutaj jako jedną z sił kluczowych w lokalnej społeczności, która tę społeczność kształtuje, to wiemy, że gdy chodzi o misję Kościoła, to jesteśmy w stanie skierować ludzi do nieba, gdzie trafią po śmierci. Problem polega na tym, że Jezus skupiał się na czymś odwrotnym, to znaczy na sprowadzaniu nieba na ziemię. Jego celem było przyjść Królestwo, Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. A my mówimy: Ja teraz składę się spać, panie, chroń moją duszę. To, na czym obecnie nieświadomie się skupiamy, to na przykład kwestia, czy będziemy się nawzajem rozpoznawać w niebie, ale będziemy zarówno w niebie, jak i z powrotem na ziemi, ponieważ Ostatnia Księga Biblii mówi o tym, że w niebie jest miasto które zstępuje z powrotem na Ziemię. A zatem znów powracasz do tego samego wymiaru, ale jest to nowa Ziemia. My skupiliśmy się wyłącznie na kwestii prowadzenia ludzi do nieba. Ja jestem duszpasterzem od 20 lat. Kościół jest lokalnym ciałem Chrystusa, więc ja to rozumiem. Ale my źle zrozumieliśmy pewną rzecz. Systemy tego świata muszą być nauczane, ponieważ jedyny sposób, aby czynić narody uczniami Chrystusa, to rozpakowanie tego, co posiadamy i przekazanie tego do systemów tego świata. Świata. Te systemy są teraz w chaosie, ponieważ nie były nauczane właściwych rzeczy. Na pewno słyszeliście w wiadomościach, że mamy teraz ruch okupujących Wall Street. Wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że my nie okupowaliśmy Wall Street. I nie nauczyliśmy ich zasad Królestwa Bożego dotyczących odpowiedzialności podatkowej. I teraz są tam ludzie, którzy są sfrustrowani, ponieważ ktoś nie zajął się ekonomią. Zgadnijcie, co się dzieje, gdy chrześcijanie nie zajmują się ekonomią. Diabeł posyła tam swoich królów, którzy to zepsują. Jeżeli nie Zajmujemy się muzyką, literaturą, sztuką, czyli światem kultury. Dzieje się to samo. Diabeł posyła swoich ludzi do świata kultury i oni wywierają tam wpływ, który wykrzywia myślenie waszych dzieci. Jeżeli nie czuwamy nad tym, żeby media przekazywały prawdę, ani nie wymagamy tam sumienia i odpowiedzialności, to diabeł posyła tam królów, którzy dominują nad procesem przekazywania informacji. Jeżeli jeżeli nie troszczymy się o sferę rządu oraz o to, żeby prawa odzwierciedlały biblijny punkt widzenia, I tutaj powiem coś, co mnie bardzo martwi. Spotykam często chrześcijan, którzy myślą, że właściwy sposób postępowania w tej dziedzinie to bycie niemiłym. Spotykam kogoś, kto mówi mi, bracie Lenz, ja poszedłem do mojego urzędnika rządowego i powiedziałem mu coś takiego. Bóg pociągnie cię do odpowiedzialności w dniu sądu. Staniesz przed Nim i jeśli Jemu nie służyłeś, to odpowiesz za swoje grzechy. Ja pomyślałem sobie, cóż za, za wspaniały sposób wywarcia wrażenia na urzędniku rządowym. On słusznie będzie myślał, że jesteśmy szaleni. Powinno być inaczej. Powinni oni wiedzieć, że jesteśmy wierzącymi, którzy się o nich modlą i są tutaj po to, żeby wesprzeć ich i pomóc im rozwiązać problemy. Mamy rozwiązywać problemy, a nie pokazywać palcem. Ponieważ niestety ci ludzie są pod wpływem mocy ciemności i kiedy nas spotykają, to powinni spotykać się z tym, co w nas najlepsze. Powinniśmy być jak Józef, który rozwiązywał problemy, a nie jak jakiś rozzłoszczony, sfrustrowany prorok. Kolejna góra edukacja. Albo my tam pójdziemy, albo diabeł pośle swoich. Do każdego z tych systemów Kościół powinien pójść jako Józef z odpowiedzią na problemy. Powinniśmy tam też iść jako świadkowie, którzy niosą świadectwo królestwa, ale w pozytywny sposób. Pomyślcie o tym, gdzie byśmy byli, gdybyśmy 50 lat temu zaczęli szkodlić młodych ludzi po to, żeby byli oni liderami w każdej z tych dziedzin. Teraz byliby oni już dojrzałymi ludźmi i zajmowaliby kluczowe stanowiska na Wall Street czy w Hollywood, ponieważ oni byliby przeszkoleni aby zająć te pozycje i zaprowadzić tam wartości Królestwa Bożego. Ale gdy my dzielimy rzeczywistość na świętą i świecką, to powstaje próżnia, w którą wchodzi nieprzyjaciel. Dokładnie tak. My budujemy barierę i mówimy, nie pójdziemy do nich, to niech oni doświadczą zbawienia i przyjdą do nas. Za chwilę będziemy dalej z Lensem mówić o tym, jak zrealizować to w sposób praktyczny. Jeśli podobał Ci się cykl programów z tego tygodnia z Lensem to spodobać Ci się też oferta, jaką dla Ciebie przygotowaliśmy. Mamy serię Lensa Wolnau o posłannictwie siedmiu Gór oraz płytę DVD z tymi programami za jedyne 35,95. Możesz też mieć serię Morning Star o osobistym rozwoju plus płytę z programami za jedyne 29,95 albo wszystkie te trzy rzeczy razem za 59,95. do skorzystania z oferty dzwoni. Dziękujemy za to, że znów nas oglądasz. Przyjrzeliśmy się pewnemu problemowi, a teraz chcemy przejść na poziom osobistego zastosowania tego, co słyszeliśmy. Lenz, mówiłeś, że przejrzałeś pewien artykuł, którym chciałbyś się z nami podzielić. Tak, Wall Street Journal po zamieszkach w Anglii opublikował artykuł Jonathana Sachsa, który jest głównym rabinem w Wielkiej Brytanii. I on mówi o sytuacji w Europie i on wspomina o Wilberforce, posłuchajcie tego. Czy kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy społeczeństwo rozpadało się, a wspólnoty religijne powstały w jedności i odnowiły kulturę? Słuchajcie tego, co on mówi. Czy to się dotąd zdarzyło w przeszłości? Odpowiedź na te pytania jest twierdząca. Tego rodzaju fenomen miał miejsce w latach dwudziestych XIX wieku w Ameryce i Anglii. W tym okresie ludzie przenosili się ze wsi do miast, rodziny się rozpadały, dzieci zostawały oddzielone od rodziców i nie były już dłużej pod ich kontrolą, dramatycznie wzrosło spożycie alkoholu, także średni wiek alkoholika to był 13 lat. W podobny sposób wzrastała przemoc. W latach 20. XIX wieku chodzenie ulicami Londynu było niebezpieczne ze względu na kieszonkowców w dzień oraz bandy rabunkowe, które działały w nocy. W ciągu następnych 30 lat nastąpiła potężna zmiana w opinii publicznej. Zwróćcie na to uwagę w publicznej opinii. Nastąpił bezprecedensowy wzrost liczby instytucji dobroczynnych, towarzystw przyjaciół, instytucji dla ludu pracującego, grup wstrzemięźliwych oraz towarzystw kościelnych i synagogalnych, stowarzyszeń młodzieży chrześcijańskiej, grup awolicjonistów, grup walczących o prawa wyborcze kobiet, grup zwalczających pracę dzieci i dążących do poprawy warunków pracy. Wspólnym ich mianownikiem było skupienie wysiłków na budowie charakteru, na samodyscyplinie, odpowiedzialności oraz silnej woli. Oni wszyscy troszczyli się o duszę następnego pokolenia. W ciągu jednego pokolenia spadła ilość przestępstw, Porządek społeczny został odbudowany. Osiągnięto odbudowę moralną społeczeństwa dzięki sile perswazji ludzi wiary, którzy ponownie wkroczyli do bitwy. Cudowne. Jeśli kochasz swój naród, weźmy jako przykład Stany Zjednoczone. My jesteśmy ludźmi, mówiąc obrazowo, na górze wiary, którzy mówią do ludzi wierzących. Prawdopodobnie nie oglądają nas teraz świecy humaniści ani sataniści. Mamy niski współczynnik demograficzny, z tej grupy, A tutaj są góry rodziny, edukacji, rządu, sztuki, mediów, biznesu. Czy nie mam tu przypadkiem ośmiu gór? Możemy tu jeszcze dorysować mormonów. Nie, umieścimy tu sferę technologii. Mamy zatem te wszystkie pola ekspansji, w których ciągle trwa aktywność, gdy wierzący otwierają swoją wiarę, rozpakowują ją w kościele. Gdy tego nauczam, to naprawdę toczę walkę duchową. I teraz coś wam pokażę. Kiedykolwiek tego nauczam, to toczę walkę. Przyjmij błogosławieństwo w imieniu Jezusa. Rzeczywiście to, duchową walkę, to jest realne. Skróćcie uwagę na to słowo. Zwierzchności, w angielsku principalities, zwierzchności nie starają się jedynie atakować wierzących. One zasadniczo starają się umieścić wierzących w miejscu samoponiżenia albo w oblężonej twierdzy. To znaczy w pozycji, gdy oni sami siebie biją albo walczą przeciwko kulturze. Po to, aby nie poszli oni, do sfer wpływu z namaszczeniem Chrystusa. Oni występują przeciw temu albo chodzą w rezygnacji. Angielski termin na oznaczenie zwierzchności ma ten sam korzeń co słowo zasada, prinsipo. Te zwierzchności promują zatem fałszywe zasady. To jest bardzo mocna koncepcja. Te zwierzchności to duchowa niegodziwość. To są pewne trony, rysujmy tu widły. Zwierzchności zyskują moc dzięki złym zasadom, na przykład takim, że rząd istnieje tylko po to, żeby utrzymać się przy władzy, albo biznes istnieje jedynie po to, żeby zyskiwać, zamiast mieć na uwadze człowieka. Gdy sztuka istnieje jedynie po to, żeby pobudzać bez odpowiedzialności za seksualność, albo promowanie przemocy, albo obniżanie standardów moralnych. Zwierzchności nadają moc brudnym zasadom. Jak zatem tym może awansować na którejś z tych gór, bez angażowania się w źle rozumianą krucjatę nawracania, w której dąży się do tego, żeby wszyscy w danym systemie narodzili się na nowo. To nie zadziała. A ja coś takiego robiłem. Umieszczałem traktaty w papierze toaletowym, także jak ktoś rozwijał ten papier, to natrafiał na traktat ewangelizacyjny. Ale mam też inne strategie. Chodzi o to, że te zwierzchności działają w oparciu o chciwość i egoizm i podnoszą je do rangi zasad, ale Bóg musi wzbudzić nowych liderów, którzy będą penetrować te miejsca wpływu i władzy. Dzięki sprawiedliwym zasadom, Korzeniem większości bitew, jakie toczymy w Ameryce, jest załamanie się etyki, moralności i standardów. Myślę, że musimy pamiętać o pewnej interesującej rzeczy, mianowicie o tym, że przez prawo przychodzi poznanie grzechu. Chrześcijanom jest trudno to uchwycić, ale powiem, że jest ważne nie tyle to, żeby na jakimś urzędzie zasiadał wierzący. Ważne jest to, żeby urząd zajmował ktoś, kto ma zasady. Lincoln i Churchill byli odpowiedzią na modlitwy przywódców Przebudzenia. Ani jeden, ani drugi nie byli ideałem z punktu widzenia wartości przebudzonych chrześcijan, ale byli dobrymi przywódcami, ponieważ mieli zasady wypisane w swoich sercach. To jest bardzo istotne. Zwróćcie na to uwagę. Zobaczymy upadek z zwierzchności, gdy wierzący zmierzać będą do szczytu tych systemów z lepszymi ideami. Zwróćcie uwagę na to, co mówi ten rabin odnośnie ekonomii. Prawdą jest, że nasze młode pokolenie, młodzi ludzie, są ofiarami tsunami myślenia życzeniowego, które rozlało się w krajach zachodu, mówiącego Możesz mieć seks bez odpowiedzialności. I małżeństwa. Możesz mieć dzieci bez odpowiedzialności bycia rodzicem. Możesz mieć porządek społeczny bez odpowiedzialności bycia obywatelem. Możesz mieć wolność bez odpowiedzialności i szacunek do samego siebie, bez odpowiedzialności ciężkiej pracy. I osiągnięć to, co przydarzyło się zachodowi na płaszczyźnie moralnej, to też przydarzyło się na płaszczyźnie finansowej. Dobrze, i w innych wypadkach wrażliwi ludzie zostali przekonani, że możesz wydać więcej niż zarabiasz, zadłużać się bez końca i konsumować zasoby, nie myśląc o tym, kto zapłaci rachunek. Roztrwoniliśmy nasz moralny kapitał tak samo bez beztrosko, jak roztrwoniliśmy finanse. Mówi on zatem, że trzeba ponownie nauczać odpowiedzialności. Tego, że jeśli masz być rodzicem, to musisz być odpowiedzialny. Musisz pracować i brać odpowiedzialność za zaspokojenie swoich potrzeb, żeby rząd nie był tą osobą, która się o ciebie troszczy. To nie jest kwestia teologiczna, ale jest to kwestia królestwa. Chodzi tu o idee, które rządzą społeczeństwem. Ludzie, którzy w tym czasie będą czynić największe postępy, to ci, którzy mają umysł Ducha Świętego i objawienie w sercu, którzy wiedzą, jak przetłumaczyć myślenie duchowe na język i literaturę ich pokolenia. Mówimy o aktorach, dziennikarzach, architektach, którzy nie toczą debat teologicznych, ponieważ Słowo Boże w rzeczywistości odnosi się do każdej dziedziny życia. Słowo Boże ma system ekonomiczny, ono mówi o sztuce. Objawienie Pisma stosuje się do całej sfery życia człowieka. W ten sposób możemy uczyć narody zasad, zanim jeszcze je zewangelizujemy. Ci, którzy nas oglądają, mogą mieć teraz różne myśli. Niektórzy myślą, czuję to. On mówi o tym, co gdzieś w głębi czułem. Zawsze tak myślałem, ale wreszcie ktoś to powiedział w taki sposób, że stało się to dla mnie objawieniem. I możesz być na tym etapie, ale możesz też być na innym etapie. Gdy mówisz, ja wspinam się na moją górę, ale, i to niestety jest przykre, czasem Kościół zniechęcał cię do tej wspinaczki. Wspinałeś się na górę ekonomii a, i przyczepiono ci etykietkę chciwca. Albo powiedziano, że niedostatecznie angażujesz się w spotkania Kościoła, ponieważ zależy ci na karierze zawodowej. Teraz Masz klucz do Twojej sytuacji. Lens to wszystko wyjaśnił, wykonał wspaniałą pracę, przedstawił to graficznie, ale dzisiejszy program chcemy zakończyć modlitwą, aby Twój duch został poruszony. Przyjaciel naszej posługi, Bob Jones, który mieszka tutaj w kampusie Morningstar, wydaje laskę pasterza. On jest szeroko szanowanym prorokiem i on w lasce pasterza powiedział, że nadchodzi wojna do Mowa pomiędzy szarymi a niebieskimi. Kolor szary oznacza umysł, a niebieski ducha. Ten ruch wstrzemięźliwości, o którym mówił Lens, w XIX wieku spowodował zmianę klimatu. Lens, chciałbym Cię prosić o pomoc, chciałbym wypowiedzieć pewne słowa potwierdzenia, umocnienia. Ja chcę się modlić o Twojego ducha. Panie, poruszaj się w duchu tych, którzy nas oglądają. Panie, niech ta informacja zmieni ich ducha, ich naturę, ich dom, ich środowisko, ich miejsce pracy w imię Jezusa. Ja chcę powiedzieć to. To nie jest naturalna bitwa. Do swojego miejsca pracy zanosisz ewangelizację przez modlitwę. Ja nie mówię tutaj o zmaganiu się ze zwierzchnościami, ale o czymś innym. Gdziekolwiek się udajesz w zgodzie ze swoim zadaniem, to jesteś niczym ambasada Boża. Niesiesz Bożą obecność. Modlisz się w tej atmosferze i ona się zmienia. Jutrzejszy program będzie potężny. Jestem Andrew Katchem, stoję w księgarni Morningstar. Właśnie skończyliśmy święto w 2011. Mieliśmy wspaniałych młodych: Ricka Joynera, Boba Jonesa, Josepha Carlingtona, Uwielbienie z Molly Williams, z Donem Poperem. Popatrzcie na fragmenty, ja zaraz będę z Wami. Wierzę, że to, co przychodzi, będzie największym poruszeniem Bożym, jakie kiedykolwiek miało miejsce na tej ziemi na tej planecie to będzie najwspanialszy czas na to żeby chodzić z Bogiem jaki kiedykolwiek miał miejsce wierzę, że są rzeczy w Królestwie które wymagają kompletnego posłuszeństwa to się nazywa miejscem wyznaczenia. Są takie chwile w Bogu, w Królestwie, w poszukiwaniu tego, co Bóg ma dla ciebie. I wtedy staje się konieczne, abyś uczynił coś, na co wcale nie masz ochoty, ponieważ to właśnie może być kluczem do twojego przełomu. Jak zatem możecie widzieć Mieliśmy tutaj wspaniały czas podczas święta żni 2011. Jestem tutaj z Holly, która jest menedżerem księgarni. I chcemy Wam powiedzieć, jak możecie to doświadczenie, które tutaj mieliśmy zabrać do swego domu. Oli co tutaj mamy z rzeczy, które ludzie mogą sobie kupić? Mamy tu zestaw płyt CD, możecie też je mieć jako DVD z uwielbieniem i nauczaniem. Sesje uwielbienia, sesje nauczania, poranne i nocne przez wszystkie te trzy dni. 30 dolarów płyty CD z nauczaniem. 60 dolarów za DVD z nauczaniem i uwielbieniem. Możesz więc dzwonić na numer podany na ekranie, bądź wejść na stronę internetową, żeby stać się częścią tego świętażnika. Dziękujemy Wam za to, że nas oglądaliście. Zapraszamy, żebyście odwiedzili nas osobiście w niedawno odrestaurowanym kompleksie budynków Heritage Ministries. parę minut drogi na południe od Charlotte w północnej Karolinie. Doświadcz naszej gościnności, ciesz się wygodnym pobytem w pokojach i apartamentach dostępnych na pobyt krótko i długoterminowy. Spotkasz tu chrześcijan z całego świata, którzy przybyli, aby wziąć udział w słynącym uwielbieniu. W nauczaniu oraz proroczej posłudze Morningstone. Pozwól, by wywarli na Ciebie wpływ najbardziej szanowani autorzy, nauczyciele i prorocze głosy naszych czasów, żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź nas na naszej stronie internetowej. Prosimy Cię uprzejmie, żebyś w modlitwie rozważył dar na wsparcie tej posługi, tej audycji. Zwoń na numer podany na ekranie. Oglądaj nas od poniedziałku do piątku o tym samym czasie, aby zyskać